Wibracja 66 Porozumienie z Bogiem. Na pewno na wielu etapach swojej duchowej wędrówki napotkałeś słowo Bóg, a nawet być może ideę Jego obecności. Świat jest pełen religii, wierzeń, idei i nauk. Część z nich ma cechy wspólne, inne zaś całkowicie się różnią. Do tej pory celowo unikałem słowa Bóg w mojej książce, ponieważ odpycha ono wielu ludzi lub kojarzy się ze strachem, traumą i udręką. Jeżeli czujesz się swobodnie w towarzystwie idei Boga oraz ze słowem Bóg, to świetnie, z łatwością przebrniesz przez tę lekcję, nie opuszczaj jej, proszę. Jeżeli jednak czujesz niechęć, cieszę się, że jesteś tu ze mną. Jeżeli pragniesz wzmocnić swoje wibracje i jaśniej świecić na swojej drodze duchowej, musisz pozbyć się wszelkich negatywnych odczuć związanych z boskością. Musisz wiedzieć, że żadna z twoich traum utożsamianych z Bogiem nie jest prawdziwa. Bóg to jedynie słowo. Źródłem wszechświata, to kolejne określenie Boga, nie jest człowiek, religia, dogmat ani żaden zestaw zasad mówiących ci. Kim masz być i jak żyć? świat to obecność miłości, która niczego od ciebie nie żąda. Daje ci pełne zezwolenie, by żyć tak, jak chcesz. Nie wysuwa żadnych oczekiwań i nie ukaże cię, jeżeli nie pójdziesz do kościoła czy nie usiądziesz na macie do medytacji. Wszystko, co do tej pory przeczytałeś, usłyszałeś lub czym cię straszono, to tylko opinia drugiego człowieka. W rzeczywistości jeżeli wpajano Ci idee niosące ze sobą strach, pamiętaj, że to tylko czyjś sposób na uzyskanie nad Tobą kontroli lub przekonanie Cię do jego sposobu myślenia. To nie jest prawdziwe. Tylko miłość jest prawdziwa. Wibracja na dziś Dzisiaj decyduję się odrzucić wszelki strach dotyczący boskości. Z miłością uwalniam się od wszystkich fałszywych stwierdzeń, władzy traum i ostrzeżeń. Jestem gotowy, by przekroczyć ograniczenia stworzone przez religię i dogmaty. Wiem, że źródłem naszego stworzenia jest obecność miłości. Ta obecność nigdy mnie nie skrzywdzi ani nie ukaże. Mam wybór w każdym doświadczeniu mojego życia. Dzisiaj wybieramy miłość i akceptację boskiej miłości. Miłość będzie siłą kierującą mnie na mojej duchowej ścieżce. Odrzucam wszystko, co już mi nie służy, a moim celem jest szczęście. Jestem wolny. Tak zatem jest. Podziel się wibracją źródłem stworzenia jest bezwarunkowa miłość.